Pod namiotem słowa. Do najświętszej panny Marii litania Kamila Cypriana Norwida. A która dziwnie od rzeczy początku już w zamyśleniu Jehowy poczęta, jak Miłosierdzia zaród w samym wątku, Jak wielki okres, Jak tęcza wygięta Przez całą przestrzeń, Która potem znowu jako naczynie łaski jaśniejąca I teraz, Wszego przyczyna odnowu, Ilekroć w sobie się zapatrzym sami, Wciąż wyglądana na sierpie miesiąca, Ku zagładzeniu pierworodnej zmazy, Przedziwna, matko, przedziwna trzy razy, Modl się za nami. Modlitwom bliska przez swą osobistość niewieścią, Bliska pobłażaniem prawie przez macierzyństwo, I bliska przez czystość. Wszelkiej tęsknocie ludzkiej, wszelkiej sprawie udatna, niby dobra białogłowa z góry, a jednak patrzająca łzawie, można, a jednak w prostocie zupełnej przędząca wiele z barankowej wełny i bardzo cicha, a przeto nie mniejsza, współpracująca wszystkimi cnotami, kończąca wszystko. Matko Najmilejsza, módl się za nami. Która odeszłaś od własnego syna, kiedy już sprawę ojcową zaczyna i chociaż matką ciebie nie nazywa, odeszłaś czuła i nie mniej szczęśliwa lub kiedy kończąc, syn twój zdejma ciało i mówi tobie, jak Bogu przystało niewiasto... O ty, najwybrańsza z wiela, błogosławiona między niewiastami, matko, a widzę, matko stworzyciela, módl się za nami.